Dziękuję bardzo. Cześć, witam wszystkich. Mam na imię Marcin i jestem alkoholikiem. Chciałem podziękować Wam za możliwość podzielenia się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Tak bardzo nie zastanawiałem się, o czym będę mówił. To znaczy, wiedziałem, że speakerka ma być o kroku dwunastym. Nawet sprawdziłem sobie dokładnie przed meetingiem. o kroku 12 ale postaram się trochę może opowiedzieć o sobie. To będzie taka właśnie speakerka na zasadzie, co się u mnie wydarzyło, jak, znaczy jak moje życie wyglądało, co się stało, co się stało że, że doszedłem do, do muru, że przestałem pić, jak moje życie wygląda, odkąd nie piję. No i postaram się oczywiście nawiązać o kroku 12 o programie 12 kroków, i o tym, jak to wygląda, trzeźwienie dla Marcina Alkoholika. No więc mam na imię Marcin, jestem alkoholikiem i nie miałem alkoholu w ustach od 7 lat. Mam sponsora, który też ma sponsora. Mam grupę domową w Anglii, obecnie mieszkam w Anglii, w miejscowości o nazwie Darlington. To jest, jakby ktoś interesował się geografią, około dwie godziny na południe od Edynburga, tak na takiej prostej linii Edynburg-Londyn, okolice Newcastle, takie dosyć specyficzne miejsce. No ale, ale, ale mam tutaj grupę domową, jest tutaj bardzo dużo trzeźwości, należy do angielskiej grupy, a od jakiegoś czasu... Jestem też współza współzałożycielem, założyliśmy tutaj polski meeting lokalny obecnie z racji koronawirusa. Ten meeting odbywa się e, przez Zooma, co sobotę o godzinie 17.00 czasu UK, czyli 18.00 czasu polskiego. Jeżeli e, chcecie, to Wam później mogę po meetingu podać na miary i zaprosić Was serdecznie na meeting. E Od, tak jak mówię, od jakiegoś czasu nie piję, ale to nie znaczy, że, że moje życie układa się super fajnie, wszystko jest ekstra yy, i że, że, że nie, nie muszę nic robić. Tak to niestety nie wygląda. Przeszedłem przez program dwa razy. Za pierwszym razem zrobiłem go z moim, zacząłem go robić z moim pierwszym sponsorem, który miał na imię David i był Szkotem. Miał, naprawdę, miał dosyć długą abstynencję i imponował mi właśnie no, chyba 30 lat niepicia i e, dla mnie to wtedy imponowało na początku e, i później też e, miałem przeprowadzkę tutaj w Anglii delikatną i, i sobie też znalazłem drugiego sponsora bo Marcin Alkoholik musi e, muszę mieć kontakt z innym alkoholikiem face to face e, z, muszę mieć sponsora, z którym muszę się spotykać nie mogę, nie, nie mogę przez telefon czy, czy po prostu nie, nie na żywo, gdyż też potrafię ściemniać i oszukiwać zarówno siebie, jak i jego. Także tak to u mnie wygląda. W chwili obecnej jestem szczęśliwym, szczęśliwym, trzeźwiejącym alkoholikiem. Ale tak to niestety nie wyglądało. Otóż wychowałem się w Polsce, w polskiej, w polskiej normalnej rodzinie. Nie było tam żadnej patologii, nic, nic, nic takiego. Także nie mogę zwalić, nie mogę zwalić swojego alkoholizmu na wychowanie, gdyż, gdyż, gdyż po prostu zostałem wychowany w normalnej, w cudzysłowie polskiej, katolickiej rodzinie, można powiedzieć. Nie było jakoś super, jeśli chodzi o, o, o dobra materialne, ale, ale niczego, niczego nam nie brakowało. Zawsze rodzice, zawsze rodzice dostarczali to, to, co mogli, żeby, żeby miał normalne dzieciństwo. I takie też miałem, tak. W szkole zawsze było w porządku. Nie byłem jakimś najlepszym uczniem, ale nie byłem też ostatni. E, zawsze lubiłem sport i też. E, wszystko było w porządku. Wiadomo, tam, e, w momencie tam, kilkunastu lat, miałem tam jakieś e, typowo typowe problemy nastolatków czyli tam jakiś e, wstyd, może pro, problemy z porozmawiać z dziewczynami jakieś kompleksy coś. Coś przez to, myślę, że wiele osób przechodzi, ale no po prostu ja można powiedzieć, że w momencie, kiedy spróbowałem alkoholu, a ja spróbowałem alkoholu w wieku 15 lat, niby, że w moim życiu wszystko było ok, to w momencie, kiedy spróbowałem alkoholu, to tak jakby dopiero wtedy poczułem, że wszystko jest ok, Dopiero wtedy poczułem, że... Jak, jak to słyszałem na wielu meetingach, że dopiero wtedy, można powiedzieć, zacząłem żyć pełnią. Dopiero wtedy poczułem się w pełni szczęśliwy, dopiero wtedy poczułem się w pełni, że mam tą kontrolę. Tak? Poczułem się też, że byłem bardziej pewny siebie, bardziej zdecydowany, potrafiłem rozmawiać z ludźmi, byłem bardziej socjalny itp. td. Czyli, że tak powiem, alkohol pomagał mi przez kilka, odkąd zacząłem go pić na początku towarzysko, pomagał mi się rozluźnić, odprężyć, tak jak to, tak jak to wygląda, tak jak się mówi w cudzysłowie, alkohol jest dla ludzi. Ale co, co było inne w moim przypadku, a w przypadku właśnie, tak myślę, normalnych normalnych w cudzysłowie ludzi, którzy spożywają alkohol, to, to jest to, że ja zawsze chciałem więcej. Zawsze chciałem więcej i nie potrafiłem, w momencie kiedy zaczynałem pić alkohol, nie potrafiłem za każdym razem przestać pić wtedy, kiedy, kiedy chciałem. Traciłem tak zwaną kontrolę i pamiętam, że już w wieku 18-19 lat moi znajomi mówili mi, że Marcin, ty przesadzasz, Marcin, ty pijesz za dużo, Marcin, ty masz zadatki na alkoholika, itp. Itd. Kiedy patrzę teraz na swoje życie z perspektywy czasu, to widzę, że już wtedy, w wieku 18-19 lat, piłem destrukcyjnie. Piłem po to, żeby się upić, piłem po to, żeby się zresetować, można powiedzieć. I już wtedy, można powiedzieć, byłem kandydatem do wspólnoty A. Zajęło mi to jeszcze trochę czasu, bo przyszedłem do wieku 29 lat. Musiałem jeszcze trochę w swoim życiu narozrabiać, zniszczyć. Na wywijać, żeby w końcu. Jak to się mówi, uderzyć w to swoje dno i. I przyjść na kolanach. Z gotowością. Jeśli chodzi o właśnie o te moje lata właśnie pomiędzy tam 15 do 25, to w sumie to był typowy obraz postępującego alkoholizmu, czyli dzisiaj wiem, że przede wszystkim alkoholizm to jest choroba i wiem, że też alkoholizm to jest choroba postępująca. Wtedy nie wiedziałem, wtedy że ją w zakłamaniu, wtedy myślałem, że wszyscy tak piją, wtedy myślałem, że mam słabą wolę, że dlaczego ja nie mogę pić tak jak, tak jak inni, kiedy dziewczyna mnie prosiła na imprezie, żebym właśnie się nie upił czy coś, to obiecywałem jej to i, i, i naprawdę myślałem, że tego dokonam, ale za każdym razem właśnie nie potrafiłem. Z czasem ten związek, mój, mój główny związek właśnie. W międzyczasie próbowałem innych używek. Tutaj skupię się na alkoholu. Ale to jest ważne właśnie, że wspomnę o tym, gdyż ja mam, ja Marcin Alkoholik, mam zdolność, skłonność do do wyłączania swojej głowy. Nie chcę czuć, nie chcę, nie chcę brać odpowiedzialności, nie radzę sobie z, z uczuciami zarówno dobrymi, jak i złymi i każda substancja, każde zachowanie, które sprawia, że nie muszę tego robić, czy też, że mogę na chwilę o tym nie myśleć, potrafię tego nadużywać, tak? Zapałem się też w trzeźwości właśnie, że zastąpiłem swoje destrukcyjne picie innymi nawykami, ale do czego zmierzam? Nie mam jakiejś strasznej, nie wiem, historii z horrorami i z opowieściami i co to nie ja wywijałem. Uważam, że gdybym pił Byłbym jednym z wielu przypadków, setek tysięcy alkoholików, którzy zapijają się po prostu co roku i o których po prostu słyszymy, czyli o statystykach, tak. W moim przypadku to wszystko postępowało bardzo, można powiedzieć to znowu normalnie, po polsku, tak. Każdy pije, ja też piję. Każdy ma kaca, ja też mam kaca. Każdy ma moralniaka, ja też mam moralniaka. Po prostu to było takie bo społeczeństwo, tak? A co się okazuje, że ja, ja już wtedy po prostu nie żyłem w zakłamaniu i nie widziałem tego problemu, tak? Mimo, mimo to, że moje życie waliło się dookoła, e, alkohol był moim jedynym przyjacielem i, i, i zawsze tam był, tak? Był je, jedną, jedną stałą, czymś, czymś pewnym były jakieś związki były nieudane, nieudane studia, były, była praca były wyjazdy były tak zwane te wyjazdy geograficzne czyli zmiana otoczenia, początek od nowa to było kilkakrotnie co zrobiłem mieszkałem przez kilka lat w Stanach tam też, też ten alkoholizm mnie że tak powiem złapał, później wróciłem do Polski znowu się rozpiłem no i w ostatnimi czasy wyjechałem do Anglii w Wielkiej Brytanii mieszkam już 6,5 roku, a nie piję 7 lat. Także po kilku miesiącach trzeźwienia wyjechałem do Anglii, gdzie jest jedną z sugestii właśnie we wspólnocie, żeby nie zmieniać, nie robić diametralnych zmian w życiu przez pierwsze 2 lata. No ja to postanowiłem, że już jestem, chyba 3 czy 4 miesiące nie piłem i już jestem kozak, także pojadę. Na szczęście znalazłem wspólnotę tutaj na miejscu i, i, i od razu, że tak powiem, Wszedłem w A i to mi pomogło i to uratowało mi życie. Co się stało, że przestałem pić, tak? Wielokrotnie już zawodziłem w najbliższych, pakowywałem się w jakieś tarapaty. Masę, masę rzeczy, by tu wymieniać. Jakieś problemy finansowe, problemy natury psychicznej, depresja, itp. itd. I już wtedy, od, od tak w wieku 25 lat, już zauważałem, że po prostu piję za dużo, że te, już wtedy za, zaczynało do mnie docierać, że to jest problem. Nie sądziłem, że jestem alkoholikiem, tylko myślałem, że to jest problem i mm, nie wiedziałem, co mam ze sobą robić. Tak? Próbowałem wszelkich innych, jakichś zewnętrznych sposobów. Wie, wiele z tych sposobów jest opisane w Wielkiej Księdze, gdzie tam jest kontrolowanie picia, picia o, o pewnych godzinach. Ja do tego też bardzo lubię sport, także wkręcałem się w jakieś biegi, siłownie, niesiłownie, cokolwiek, żeby po prostu coś ze sobą robić. Niestety problem tej choroby jest taki, że to nie jest tylko choroba fizyczna, ale to jest choroba psychiczna, to jest choroba umysłowa, to jest choroba duchowa i właśnie to były takie tylko tymczasowe, że tak powiem, zaleczanie tego i później znowu zawsze wracało to zapicie, zawsze, zawsze wracało to upodlenie. E, ostatnie dwa lata mojego picia, czyli 27-29, to już była całkowita jazda bez trzymanki, destrukcja, stat, strata pracy, strata związków, e, oddalanie się od rodziny. E, wtedy to już po prostu było zamykanie się w domu, picie e, i mieszkanie, mieszkanie jak... E, no jak w tych właśnie w takich spolunach tak, do tego to doszło. Mm. Miałem jeszcze pracę, miałem też jakąś pracę, które tam wszystko wisiało na włosku, miałem jeszcze dziewczynę, której już sto razy obiecałem, że, że to już ostatni raz i że już nie będę. No i moje życie się waliło, tak. Co sprawiło, że przestałem pić? Cud. To był, to był cud, to nie była moja zasługa, bo ja mogę wam śmiało powiedzieć, że ja próbowałem... To, do tego czasu e, kilkadziesiąt lub kilkasetkrotnie przestać. E, próbowałem e, psychiatry, psychologa, e, próbowałem internetu, próbowałem książek, próbowałem wszystkich rzeczy. E, co się zadziało? Tak jak mówię, no, obsesja picia, którą miałem, o której mówiłem wcześniej, o tej obsesji, gdzie w momencie, kiedy zaczynałem pić, nie mogłem przestać, a jeszcze muszę dodać, że w momencie, kiedy nie piłem, bo miałem tam jakieś okresy trzeźwości, trzeź... okresy niepicia, to nie była trzeźwość, to było niepicie w zaparte, to wtedy ja myślałem o piciu, byłem podrażniony, byłem poddenerwowany, byłem e, poirytowany wiecznie. Więc e, co się zadziało? No, po prostu wylałem jakieś tam browary, które jeszcze miałem i e, i dotrwałem do wieczora, do mojego pierwszego meetingu. Meeting odbył się w Warszawie, wtedy mieszkałem, grupa, Bemo, grupa Jelonki na Bemowie, to był piątek wieczór. Ja szedłem na swój pierwszy meeting w wieku 29 lat, myśląc, że moje życie jest skończone, że jestem przegrany, że zobacz jak wylądowałeś, że no to ładnie, tak? Ale do czego doszło? Że na tym pierwszym meetingu otrzymałem dwie rzeczy. Otrzymałem nadzieję i otrzymałem też identyfikację, dar identyfikacji. Zidentyfikowałem się z innym alkoholikiem. Wcześniej czegoś takiego nie miałem. No po prostu myślałem, że tylko ja tak piję, że tylko ja taki jestem, że tylko ze mną coś jest nie tak, tak. Nie rozumiałem kroków, nie rozumiałem niczego, nie rozumiałem siły wyższej, nie wiedziałem tak naprawdę nic. Byłem żółty fizycznie, fizycznie i, i w przenośni, tak? Ale miałem już dosyć. Miałem ten, dzisiaj wierzę, że to był ten dar desperacji, o którym słychać, o, o którym się często mówiła, tak? Kiedy że jesteśmy w tym miejscu, w której, o którym jest opisane w Wielkiej Księdze, gdzie, gdzie już nie, nie możemy pić i, może, i nie możemy nie pić. Ja, ja byłem w tym miejscu, znalazłem się w tym miejscu. Na początku w sumie nie, nie piłem tylko po to, żeby się dziewczyna uspokoiła, tak? Bo nie sądziłem, że raz, że jestem alkoholikiem, a dwa, że można nie pić no, że można nie pić i być szczęśliwym. Nie, nie wiedziałem, jak żyć be, bez alkoholu. Z czasem e, zacząłem słuchać nie tylko historii o tak zwanych piciorysów, ale zacząłem też słuchać ludzi, co robią, że nie piją i są szczęśliwi. tak. Po przyjeździe do Anglii tutaj przyjechałem w środę. Na swoim pierwszym mitingu byłem w piątek, bo wiedziałem, że sam sobie nie poradzę. Już wiedziałem wtedy. I wiecie, co Wam powiem, że mimo innego języka, mimo naprawdę śmiesznego akcentu, którego nie rozumiałem, mimo że mieszkałem kilka lat w Stanach, to ci ludzie. Mieli dokładnie to samo, co otrzymałem na swoim pierwszym mitingu. Byli alkoholikami, także miałem identyfikację. Byli uśmiechnięci, świeciły się im oczy. Opowiadali o, o życiu na trzeźwo, opowiadali o radościach życia na trzeźwo, opowiadali o, o smutkach życia na trzeźwo, ale, ale to było życie na trzeźwo, tak? Ktoś tam nie pił 10 lat, ktoś tam rok, ktoś tam dwa. No, no. To był dla mnie cud, tak? Znalazłem się wśród ludzi, wśród przyjaciół poza granicami kraju. Można powiedzieć, miałem przyjaciół od razu, przyjaciół, z którymi nadal otrzymuję kontakt 7 lat e, później. E, po około kilku miesiącach m, e, mieszkania za granicą e, ktoś mi po prostu powiedział, że powinienem e, mieć sponsora. Ja byłem, tak jak mówię, byłem wtedy nowy i fajnie było nie pić kilka miesięcy, kiedy już fizycznie się lepiej czujesz, kiedy, kiedy, kiedy ten umysł troszeczkę się zaczyna, kiedy wszystko zaczyna się klarować, tak, wszystko zaczyna się układać. Ale nadal właśnie, nadal te lęki, nadal te niskie, miałem bardzo niskie poczucie wartości wtedy, bo tak jak mówię, no w moim życiu się praktycznie nic nie udawało. Wiecznie zapijałem, ale po prostu ktoś zasugerował, powiedział do mnie podejdź do tego gościa i poproś go o sponsorowanie. Ja przestraszony, bo myślałem, że on mnie odrzuci czy coś, nie wiem. Podszedłem, poprosiłem o sponsorowanie. To był Scott o imieniu David i on mi właśnie wprowadził na program 12 kroków. Robiliśmy pierwsze pięć kroków, później, tak jak mówię, przeprowadziłem się do innego miasta. I kontynuowałem pracę z moim e, drugim sponsorem. Później jeszcze raz przerabialiśmy te kroki. I właśnie mm, dzisiaj ja jestem sponsorem. Sponsoruję mm. dwóch obecnie. Mam obecnie dwóch sponsorowanych: jednego Polaka, drugiego Anglika. E, mam nadal swojego sponsora, z którym właśnie się dzisiaj spotkałem. I e, nadal e, Żyję, staram się żyć e, w 24 godzinach tym programem 12 kroków. E, wiem, że są różne sposoby robienia tego programu, że, że no, po prostu jest, jest masa. tak? Jak Ilu jest alkoholików, tyle jest sposobów. Ja zostałem przeprowadzony przez program w pewien sposób i w taki sam sposób ja prowadzę swoich e, podopiecznych a krok dwunasty, w końcu o krok 12, bo już się kończy chyba speakerka, przepraszam, bo jak się rozkręcę o piciu, to nie mogę przestać. Ale krok dwunasty dla mnie to jest właśnie to takie życie, tak? Życie na co dzień poza, poza, poza meetingami, poza wspólnotą. To jest właśnie to życie tym programem, tak? Na końcu, na końcu Big Book, na końcu księgi, Wielkiej Księgi jest, bo ja nie miałem tego takiego przebudzenia duchowego z aniołkami jak Bill jak W., czy tam z, tym takim, z taką jasnością, że, że już jest wszystko, że to jest tak, że to jest ten moment. Ja tego nie miałem, ale właśnie na, na końcu Wielkiej Księgi jest tam taki appendix, tam jest jedna strona opisania, opisana o tym, że najważniejsze, żeby mieć otwarty umysł. I jeśli ktoś ma otwarty umysł, to, to przebudzenie duchowo, duchowe nastąp, następuje stopniowo. I tak wierzę, że ono nie nastąpiło. Ono nie nastąpiło z dnia na dzień. Ono nastąpiło i nadal następuje w rezultacie robienia tych kroków. Tak, e, tak to u mnie wygląda. Jestem posłaniem e, innym alkoholikom. To tak jak mówię, no, e, zawsze staram się witać nowicjusza. Za każdym razem, kiedy tutaj, tutaj mamy mitingi na żywo, Teraz wraca to wszystko powoli. Wcześniej było więcej, chodziłem na mitingi dla początkujących. Zawsze staram się witać nowicjusza w taki sposób, jak chciałbym, żeby mnie przywitano. W Polsce już teraz też to za zaczynam zauważać, ale 7 lat temu tego nie widziałem. To znaczy, bo mogłem iść na mityng i nikt nawet nie wiedział, że jestem nowicjuszem, zwłaszcza w większym mieście. Tutaj nauczyłem się właśnie takiej, aż można powiedzieć, do przesady sztucznej, sztucznej gościnności takiej angielskiej, gdzie po prostu tego nowicusza, że tak można powiedzieć, wszyscy mm. <grafy> Ob. e, oblatują jak osy, tak? I ja się tego nauczyłem. Ja wiem, że to może być do przesady, ale tak właśnie jest i staram się właśnie, żeby nowicusz wiedział, że dla mnie jest na najważniejszą osobą na meetingu. Często to mówię do nowej osoby, że dla mnie jesteś najważniejszy na meetingu, bo to jest prawda. Bo ja w już widzę siebie, jak ja przychodziłem, tak? Mm. I a propos właśnie niesienia tego posłania, to też nigdy nie odmawiam spikerki, bo tak zostałem sponsorowany, tak mi powiedział sponsor, nigdy nie odmawiam spikerki, chyba, że coś tam naprawdę wypadnie, tak? Nigdy nie odmawiam. E, można powiedzieć, że jak pacierza, to i speakerki nigdy nie odmawiam. Nie, żartuję. Nie odmawiam, tak. E. Staram się odłubać ten program, tak jak mówię. Rano powierzam swoje życie, swój dzień sile wyższej. Modlę się, wieczorem, dziękuję. Staram się, chociaż to też różnie w życiu wychodzi, bo odkąd przestaję pić, to Twoje życie się otwiera, tak? Jest coraz bardziej, więcej rzeczy, ale jeśli staram, stawiam właśnie wstrzeźwienie na pierwszym miejscu, pomoc innym alkoholikom, także jak ktoś do mnie dzwoni. Ja staram się do kogoś dzwonić. Nie zawsze mi to wychodzi, ale, ale staram się wracać na, na ten szlak ciągle, bo wiem, że jak odejdę, to szanse na to, że może, że nie tyle zapiję, ale że nie będę w pełni korzystał z darów tej trzeźwości, bo ja dzisiaj jestem szczęśliwym alkoholikiem. Ja mogę robić to, co chcę, ja mogę być gdzie chcę, ja mogę podejmować decyzje, jakie chcę, z tym, że muszę być gotowy na, na to, żeby liczy się z konsekwencjami, tak? Te poczynania we wszystkich naszych poczynaniach, tak? Tak jak mówię, no to jest, to jest praca na całe życie, dla, dla Marcina Alkoholika, ten program, te kroki. I na przykład często mam jakieś problemy w pracy, czy, czy tak jak mówię, z innymi ludźmi, i gdzie, gdzie ciężko mi jest stosować te, te zasady we we wszystkich moich poczynaniach, bo najchętniej bym złapał jakoś urazę, najchętniej bym się obraził, najchętniej bym... No wiadomo, świat trzeźwienie z trzeźwieniem, wspólnota wspólnotą, ale, ale życie na zewnątrz też nie jest piękne, tak? I, no i trzeba walczyć czasami też, ale wiecie, co wam powiem, że jakoś tak, kiedy postępuję, kiedy staram się postępować właściwie, to wszystko się w moim życiu układa czasami nie wiem, jak postępować właściwie, to wtedy staram się podejmować decyzję następną, czyli podobną do tej właściwej. Czasami, kiedy nie wiem, pytam swojego sponsora. Kiedy mój sponsor nie wie, on pyta swojego sponsora. Także jest dużo trzeźwości za moimi plecami, która, która mi jakoś, jakoś radzi. tak. A na końcu to i tak jest siła wyższa, bo ja swoim życiem nigdy nie, nie, kontro, nie kierowałem i tak naprawdę nadal nie kieruję. Nie? To życie się fajnie ułożyło bonus tego wszystkiego jest taki, że nie piję ale, ale największym chyba bonusem jest to, że, że ja nie chcę pić, wiecie, to jest różnica mi, mi jest dobrze po prostu dziś, na, na dzisiaj, dzisiaj 24 dzisiejsze 24 godziny jest mi ok i no, życie nie układa się zawsze super fajnie, kolorowo, Miał, miałem chorobę jakoś w rodzinie, teraz też teraz też nieciekawa sytuacja ale, ale dzisiaj mogę być dla rodziny, tak? Dzisiaj się dzisiaj nie znikam, nie odcinam się, jestem i, i żyję. Żyję. To chyba tyle, bo już się, się, się rozgadałem. Także chciałem tylko powiedzieć Wam, że bardzo jestem wdzięczny za to, że mam, że mam mogę podzielić się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. No i życzę Wam wszystkim pogody ducha. Dziękuję, pozdrawiam.